List do Efezjan, piąty rozdział. Przeczytajmy wiersz siedemnasty. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Dlaczego mamy zachowywać rozsądek i rozumieć, jaka jest wola pańska. We wcześniejszych wierszach czytamy w wierszu 15, baczcie więc pilnie, jak macie postępować jako, przepraszam, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Jeśli w tamtych czasach, w których apostoł Paweł pisał te słowa dni były złe to z pewnością dzisiaj wcale nie są lepsze. Pod pewnymi względami mamy mniej może barbarzyństwa przynajmniej w miejscu, w którym my żyjemy. Ale czasy są nadal złe. Nadal jesteśmy osaczeni złem i w nas samych jeszcze jest wiele złych rzeczy i nieustannie jesteśmy kuszeni i prowadzeni aby podejmować złe decyzje, błędne decyzje i dlatego apostoł Paweł mówi, dlatego nie bądźcie nierozsądni ale rozumiejcie jaka jest wola pańska abyśmy nie szli za tym co mówi nam ten świat abyśmy nie szli za głosem złego, abyśmy nie szli za głosem naszych własnych, przewrotnych serc, ale abyśmy szli za głosem woli Pańskiej. Abyśmy rozumieli, jaka jest wola Pańska. I dzisiaj chciałbym, abyśmy rozważyli, przynajmniej częściowo, ten temat woli Bożej i myślę, że problem zaczyna się już przy samej definicji tego, czym jest wola Boża czy wola Boża dla nas jest czymś takim bardzo ogólnym czy wola Boża dla każdego z nas jest specyficzna i szczególna, czy jest to takie prowadzenie nas przez Boga krok po kroku jeśli tak to w jakim zakresie do jakiego stopnia? Pewnie wszyscy słyszeliście takie ogólne stwierdzenie: Bóg ma plan dla Twojego życia. I słysząc te słowa, różni ludzie rozumieją różne rzeczy. Niektórzy rozumieją: Bóg ma plan dla Twojego życia, to znaczy, że chce, abyś był zbawiony, chce, abyś Mu służył, chce, abyś żył pobożnie w Chrystusie, wzrastał w Chrystusie, a więc taka. Właśnie ogólna Boża wola, która jest objawiona w Jego Słowie. I to jest ten Boży Plan dla nas. To jest to, co Bóg powiedział w swoim Słowie i co chce, abyśmy czynili. I to będzie realizacją Jego woli, Jego planu w naszym życiu. Inni mówią, nie, nie, to... Ta Boża wola jest bardziej szczegółowa. To jest, jak, jak znasz Boga, jak chodzisz z Bogiem, to On do Ciebie mówi. On Ci pokazuje, co masz robić, jak masz robić. Mówi Ci, za kogo masz wyjść za mąż. Gdzie masz mieszkać. Jaką pracę masz wykonywać. On Cię prowadzi krok po kroku w Twoich działaniach i decyzjach. Ja bardzo nas prowadzi. Gdzie jest granica tego Jego pracy? Czy On prowadzi nas absolutnie we wszystkim? Czy może pozwala nam coś samemu decydować. Może w jakichś sferach to nie jest takie ważne. Na przykład, kto z Was dzisiaj rano usłyszał głos Boży, który powiedział, załóż te i te skarpetki, załóż te spodnie, tą koszulę, czy tą bluzkę, czy tego. Na śniadanie zjedz tyle i tyle chleba, posmaruj tak grubo, a nie tak cienko, albo tak cienko, a nie tak grubo. Trz, trz. Czy, czy w najmniejszych, najdrobniejszych... Nie, nie, nie. W no, takich to nie żartuj. To wiadomo, że w takich, z takim czymś nie Bóg nie prowadzi. Dlaczego nie? Jeśli czytamy, że nawet włosy na naszej głowie są policzone, to czy w takich rzeczach Bóg nie może prowadzić? Powiedzą. A więc y, y, y, mamy rozbieżne opinie na temat tego, Czym jest w ogóle ta, ta Boża wola do naszego życia? Jak daleko Bóg nas prowadzi? Czy gdzieś możemy wyznaczyć granicę, że dobrze, no w takich decyzjach, jak gdzie mamy mieszkać, no to, to Bóg nas prowadzi. Czy w takich decyzjach, jak za kogo mamy wyjść za mąż, to Bóg nas prowadzi. Czy ożenić się, czy, czy praca, czy coś takiego. Ale w takich decyzjach, czy zapiąć marynarkę na jeden guzik, czy na trzy guziki, czy, no, to, to, już, to już możemy sami zdecydować. No ale gdzie jest ta granica? Gdzie jest to, co ważne, a gdzie jest to, co nie jest ważne. Czy, czy możemy wyznaczyć jakąś taką granicę bezpieczną? A więc jak to jest z tą Bożą wolą? Jak, jak, jak tutaj Paweł pisze Nie bądźcie nierozsądni, ale co? Rozumiejcie, jaka jest wola pańska. A więc jego Bożą wolą jest to, żebyśmy rozumieli tą wolę. A teraz jaką wolę mamy zrozumieć? Nie wiem, czy znacie takie nazwisko Francis Schäfer. I wielki chrześcijański fizolog, filozof i myśliciel, który napisał dużo różnych mądrych książek i kiedy Francis Schaeffer był jeszcze młodym chłopakiem miał takie w sercu przekonanie, że Bóg powołuje go do służby i że chce, żeby poszedł do takiego chrześcijańskiego kolegium. ale jego ojciec bardzo chciał, żeby był biznesmenem jego ojciec miał dobrze rozwijający się interes i oczekiwał, że on dalej będzie się kształcił w takim kierunku i że później przejmie po nim ten interes rodzinny i że dalej to będzie robił. I, i Francis Schaeffer nie wiedział, co ma robić. Ja, w jednej, z jednej strony czuł w sercu to przekonanie, że Bóg go powołuje, a tutaj wiedział, że ojciec chce, żeby robił coś innego. I pewnego dnia, kiedy już zbliżała się ta decyzja, to, to, to, ten okres, żeby podjąć decyzję, do jakiego kolegium ma pójść, zamknął się w swoim pokoju i modli się, Panie Boże, Proszę, objaw mi swoją wolę. Pokaż mi, co mam robić. I mówi do Boga, nie wiem, jak tutaj się upewnić, więc wezmę monetę. I tam oczywiście, wiecie, na zachodzie nie ma orzeł czy reszka. Dla uproszczenia tak będę mówił orzeł czy reszka, bo nie wiem do końca, co tam na jego monecie było. Mówi, jak rzucę i będzie orzeł, to znaczy, że mam iść do koledżu. Jak reszka, to znaczy, że nie mam iść. Rzucił monetę, patrzy, orzeł mam iść, ale myśli sobie... Panie Boże, jeszcze raz, żeby się upewnić na 100%, teraz jak rzucę i będzie Reszka, to yy, wtedy będę wiedział, że mam iść do koledżu chrześcijańskiego. Rzuca, patrz, Reszka. Myśli sobie... No chyba Bóg to nie mówię, to musi być Bologoża. Raz był orzeł, pobudziłem się, raz Reszka, no... Ale dla pewności, Panie Boże, jeszcze raz... Jak będzie teraz znowu orzeł, to już na pewno będę wiedział, że to w ty do mnie mówisz, a nie jakiś przypadek. Rzuca monetę z Pana. Orzeł. Orzeł, Idę do chrześcijańskiego koledżu. I poszedł, wbrew woli Ojca. John Wesley. Wszyscy chyba już tam słyszeli co nieco o tym człowieku. Jako młody chłopak pojechał do Stanów Zjednoczonych, też do chrześcijańskiego kolegium I tam był w takim klubie, który nazywał się Święty Klub. I jedną z głównych zasad tego świętego klubu było to, że oni będą kawalerami, że poświęcą się w pełni Bogu i nie będą w żaden związek małżeński wchodzić. Ale w chrześcijańskim koledżu serce Wesleya nagle zaczęło pawać miłością do pewnej pobożnej dziewczyny nie wiem, czy to była w też tym kolorze, nie, myślę, że w tamtych czasach to jeszcze nie do pomyślenia, to dzisiaj takie rzeczy. Y, gdzieś tam w każdym razie spotkał i pokochał ją. I poszedł do jednego ze swoich przyjaciół z tego świętego klubu i mówi słuchaj, y, myślę, że Bóg chce, żebym y, wziął ją za żonę. Ale Mówi, no przecież mamy zasadę, że tutaj wszyscy jesteśmy kawalerami, nikt, nikt, nikt się nie, nie, nie wyłamuje chyba, ty ty się nie wyłamiesz. Myślę, że Bóg powołuje mnie, żebym, żebym naprawdę był jednak związku Choć mi ją wystąpić ze świętego klubu. A mój, słuchaj, słuchaj, no to upewnijmy się, czy to faktycznie Bóg do ciebie mówi. Napiszemy trzy kartki. Na pierwszej karcie tak, poślub Na drugiej kartce nie myślę o tym w tym roku. I na trzeciej kartce w ogóle o tym nie myśl. I zwiniemy te kartki, włożymy tam do kapelusza, pomodlimy się i wyciągniemy. I co wyciągniemy, to będzie Boża wola. Pomodlili się, Panie Boże, co mamy robić? Daj tutaj Johnowi Twoją wolę. Objaw Twoją wolę, żebyśmy, którą wyciągniemy kartkę, żeby to była Twoja wola. Pomodlili się, John Wesley wyciągnął kartkę, czyta, nawet o tym nie myśl do tej dziewczyny i mówi, Bóg nie chce za Ciebie, żebyś była moją żoną, przykro mi, ale muszę trzymać Jego woli. Wiele lat później, mając 37 lat, przepraszam, mając 47, potem jeszcze na jedną przygodę, mając chyba 37 lat, nie, nie, mając, nie pamiętam już tych wszystkich szczegółów, 40 parę lat, 40 parę lat mając, poznał jakąś inną, tym razem już nie, nie, nie rzucę żadnych losów, tylko zapisał takich siedem punktów, które uważał, że chrześcijańska żona powinna mieć. I mówił, jeśli jakąś niewastę znajdę, która spełni te siedem warunków, to wtedy za tą wyjdę. I spotkał taką. Tak mu się dawało. I już był gotów jej się oświadczyć, już, już, już było blisko, blisko. Jego brat o tym usłyszał, Charles Wesley. Jak o tym usłyszał, to pojechał do niej i mówi: słuchaj, ty nie możesz wychodzić za mojego brata, bo to zniszczy jego plany Bożego Królestwa. I tamta się wystraszyła i wzięła sobie szybko kogoś innego. I dwa lata później, już nie wiadomo jak, ale w końcu znalazł sobie, mając 47 lat właśnie, mając 47 lat, znalazł sobie jakąś kobietę i wyszedł, wziął ją sobie za żonę i 20 lat byli w małżeństwie i było to bardzo tragiczne małżeństwo. On służył Boga, ta kobieta niszczyła go. Potrafiła publicznie do niego przyjść, go uderzyć w twarz, go za włosy szarpać. Onaś znaczy, to był potwór, ta kobieta. 20 lat z nią wytrzymał i po 20 latach ona go rzuciła, odeszła od niego. W wieku 67 lat odeszła go. I on napisał w swoim pamiętniku y, ja jej nie odprawiłem, ja za nią nie będę chodził. I coś jeszcze, już nie mam. W każdym bądź razie tak się to skończyło. I patrząc e, na przykład e, Francis, Fran, Francis Schaeffera i Johna Wesleya, myślę sobie, dwóch pobożnych ludzi próbujących odkryć wolę Bożą. Jeden rzuca monetę i wydaje się, że Bóg odpowiada i że wszystko układa się po Bożemu. Co do tego drugiego Można mieć poważne wątpliwości Czy rzeczywiście było to wolą Bożą Żeby odprawił tą pierwszą W której się zakochał Która była chrześcijańską niewiastą I też czy później to co zrobił Z tą listą siedmiu punktów Racjonalnie próbował podejść do tego W pewien sposób też biblijnie Czy to było słuszne Żeby w ten sposób I czy jego brat przeszkodził w realizacji Bożej woli czy ta ostatnia decyzja, czy była to Boża wola? Czy rzeczywiście Bóg chciał, żeby miał za żonę tak, taką kobietę, która przez 20 lat go tak dręczyła? Myślę, że jest, są setki takich historii. Ludzi, którzy próbowali w różny sposób odkryć wolę Bożą i niejednokrotnie podjąwszy nawet jakieś kroki i zrobiwszy coś z przekonaniem, że jest to wola Boża, kiedy czasami z perspektywy zaczęły sprawy nie tak się układać, zatrzymywali się i patrzyli wstecz i mówili, czy ja by przypadkiem dobrze usłyszałem? Czy ja by przypadkiem się nie pomyliłem? Wiecie, wielu ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy myślą właśnie o związku małżeńskim, chcą się upewnić, że, że to nie pomylić się, nie? żeby nie wziąć sobie nie tego, co trzeba, czy nie tej, co trzeba. I niejednokrotnie jest tak, że dzieci wydają się do ślubu, że tak, to, to musi być wola Boża. Są przekonani święcie, że tak. A niejednokrotnie już miesiąc po ślubie, co, co ja się wpakowałem. To na pewno nie była Boża Wola. Co, co ja się, co, co się dzieje, jak to będzie teraz, nie? I niejednokrotnie ludzie nawet wręcz są gotowi na rozwód i, powie, no, i, i jednym, jednym z powodów, który podają, to jest takie, że to nie była Boża wola, że oni się po prostu pomylili że to nie była Boża wola, żeby on za... Bo teraz poznali kogoś i wiedzą, że to jest Boża wola, że za tego mieli, że za tamtego. A więc tamto nie mogło być Bożą wolą, więc uważają, że jest to słuszne, żeby teraz zniszczyć ten związek małżeński. Tak. Może wy macie jakieś swoje własne historie. Może ja mam. Kiedy próbowaliśmy odkryć Boże wola, Bożą wolę i stawialiśmy Panu Bogu jakiś, jakiś warunek, że jeśli to czy tamto, to wtedy uznamy, że Jego wola. Ja pamiętam, jak tutaj przyjechałem pierwszy raz do Beicherowa, to, to, to też modliłem się, gdzie Panie Boże chcesz, żebym był? I, i, i, i taki, w pewien sposób takie warunki Panu Bogu też postawiłem. Powiedziałem Panu Bogu, że jeżeli chcesz mnie mieć w jakimś miejscu, jestem gotów pójść gdziekolwiek, to, to chcę, żebyś pomógł mi znaleźć mieszkanie tam, i pomógł mi znaleźć pracę. To były moje warunki, które Panu Bogu postawiłem, żeby gdzieś, gdzieś zamieszkać. I przyjechałem do Wejherowa i na początku nie było ani mieszkania, ani pracy, ale wiedziałem, że to jest to. No, <śmiech> Pan Bóg moich warunków nie spełnił, a ja wiedziałem, że to jest, to jest miejsce, którego Bóg mnie powołuje. I póki co nie wycofuję się z tego, z tej decyzji. I mam nadzieję, że się nie wycofam. Próbujemy poznać Bożą wolę, próbujemy ją odkryć i jest takie biblijne określenie tego poszukiwania Bożej Woli, o którym Adeś już dzisiaj czytał. To jest kładzenie runa przed Bogiem. Chrześcijanie, wiecie, nie mają czegoś takiego, że to jest jakiś tam nie jak to nazwać, nie robimy jakiejś loterii czy, czy jakiej, nie oczekujemy jakiegoś trafu losu czy czegoś takiego, ale chrześcijanie mówią położymy runo przed Panem i zobaczymy jaka jest Boża wola w tym czy w tamtym i chcemy przyjrzeć się najpierw właśnie tej historii i wyciągnąć z tej historii pewne lekcje dotyczące odkrywania Bożej woli wróćmy do Księgi Sędziów 6 rozdziału Jeszcze raz spójrzmy na ten fragment który już tutaj był na początku dzisiaj czytany Szósty rozdział Księgi Sędziów i przeczytajmy od wiersza trzydziestego 30... Ostatnio tutaj rozważając ten fragment Mówiliśmy o, tej, o tym powołaniu Gedeona przez Boga I tym jego czynie wiary, w którym zburzył ołtarz Baala i ściął słup Aszery Najwyraźniej tutaj ten, w naszym tłumaczeniu tego nie widać Ale ten, ten słup, to właśnie, o którym tu u nas jest mowa To słowo w hebrajskim jest Ashera. I czytamy, że wtedy, wiersz 33, zebrali się razem wszyscy Migieńczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu, przeprawili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel. Lecz Gedeona ogarnął Duch Pański, tak iż zadął w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Wtedy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 zostaje ogarnięty duchem pańskim. To jest takie wyrażenie w hebrajskim, które oznacza dosłownie, że duch pański przyoblekł się w Gedeona. Takie tak jest dosłowne tutaj wyrażenie. Tak jakby duch pański uczynił z Gedeona rękawicę i, i włożył w niego swoją rękę. Tak, taki jest tu obraz. A więc, ogarnięty duchem bożym skrzykuje wokół siebie najpierw swoich własnych popratyńców, potomków Abiezera, a potem rozsyła posłańców. I ci odpowiadają na to wezwanie i wyruszają na ich spotkanie. Później zobaczymy, że w sumie aż 35 tysięcy z Izraela odpowiedziało na wyzwanie Gedeona, kiedy go ogarnął Duch Pański. Wtedy rzekł Gedeon do Boga. A więc tutaj Gedeon ogarnięty Duchem Bożym wzywa innych, żeby przyszli na pomoc, żeby walczyć z Milianitami. A jednak w jego sercu jest jakiś, jakaś, jakiś lęk, jakaś obawa, czy, czy aby na pewno, czy aby na pewno to, co wcześniej ten anioł mu powiedział przy tej skale, czy rzeczywiście Bóg wyda w rękę jego tą całą chmarę tych miliańczyków. Jak później zobaczymy w ósmym rozdziale było ich tam aż sto... 35 tysięcy. A więc nawet przy tej gromadzie Izraelitów, którzy się zgromadzili przy Gedeonie, tamci przewyższali tak dramatycznie. 35 tysięcy na 135 tysięcy. To i tak i tak wielka przewaga wrogów. I Gedeon Chcę się upewnić, że to faktycznie faktycznie, Bóg wydał wyda w, w, w, w Jego rękę tych milięczyków. Mówi, jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. I tak się stało. I tak się stało. Gdy bowiem wstał na zajutrz i ścisnął runo, wygniót z runa tyle rosy, że czasza była pełna wody. Ale... kiedy on myśli sobie... A, może... Po prostu ta, ta woda szybciej wysch, wysch, wyschła na tym, na tym krypisku, a runo, jako że było takie nasączone tą, tą rosną, to normalne, że ona za, zatrzymała tą wodę i w zasadzie to żaden cud, to i żadne, żadne ten, to może to po prostu tak, tak, tak się złożyło nie, nie, nie, nie, trzeba to odwrócić, wtedy to już nie będzie wątpliwości, że to, że to Bóg. Więc Gedeon rzekł jeszcze raz do Boga Ja nie mówię, że on tak myślał Ja, to, ja tak sobie wyobrażam, że tak mogło być to nie jest tak napisane, ale tak sobie wyobrażam Że tak, tak, tak mógł powątpiewać Że tak sobie mógł to wyjaśniać Rzekł Gedeon jeszcze raz do Boga Niech nie zapłonie gniew Twój na mnie Że jeszcze raz Jeszcze raz się odezwę Niech jeszcze raz wypróbuję to na runie Niech tylko runo Pozostanie suche A na całej ziemi Wokoło będzie rosa to już ewidentnie, jeśli tak się stanie to już, to, to już cud i uczynił tak Bóg tej nocy tylko runo było suche a na całej ziemi wokoło była rosa są trzy przynajmniej trzy postawy wśród chrześcijan wobec tej kwestii przedstawiania Bogu runa my dzisiaj przyjrzemy się tylko dwóm a trzecie jak Bóg pozwoli dopiero za dwa tygodnie chcę żebyście po wysłuchaniu tych dwóch dobrze się zastanowili i rozważyli za i przeciw i sami zastanowili się jak to w takim razie z nami ma być i dopiero wtedy zajmiemy się tym trzecim po pierwsze, przyjrzyjmy się pozycji tych, którzy są zwolennikami wykładania runa. Mówią, proszę bardzo, Gedeon jest powołanym przez Boga sędzią, jest wypełniony Duchem Bożym, składa runo i Bóg mu odpowiada. A więc jest to dla nas wzorzec, którym powinniśmy się kierować. I my, jeśli nie wiemy, jak poznać wolę Bożą w takich kwestiach, co do których Pismo Święte wyraźnie, jasno, klarownie się nie wypowiada, to i my powinniśmy coś podobnego zrobić. I my powinniśmy położyć jakieś runo. Pewna wierząca niewiasta w Stanach Zjednoczonych chciała pewnego razu polecieć do Izraela. I, i, i pewnego wieczora przeglądała broszurę mówiącą o tym właśnie, co można zobaczyć gdzie tam można pojechać, ile to będzie kosztowało jak tam dolecieć i tam te wszystkie wiecie, szczegóły związane z całą tą podróżą z, jedną z informacji którą tam znalazła było to, że lot odbędzie się z samolotem Boeing jak to się mówi po polsku? Boeing, tak, Boeing 747 sobie to zapamiętała i odłożyła tą broszurkę i tak myśli, jechać czy nie jechać? Chciałem pojechać, bo czyta Biblię i tam różne, wiecie, miejsca. Fajnie byłoby zobaczyć to i tak bardziej sobie to wszystko wyobrażać. Kto by nie chciał pojechać do Izraela, zobaczyć? Ale myślę, czy to faktycznie woła Pańska, żeby wydać tyle pieniędzy na taką podróż? Uklękła, pomodliła się. Panie Boże, czy Ty chcesz, żebym jechała do Izraela? Jeśli tak, to daj mi znak. Daj mi znak, proszę, żebym widziała, czy to jest Twoja wola. I położyła się spać. I rano budzi się, dzwoni budzik, patrzy na zegarek, 7.47. I przypomniało się, Boeing 747. 7.47. To pewnie Bóg mówi, potwierdza mi, że mam lecieć do Izraela. Musi być Boża Wola. I pojechał. Ach. No i co? Czy Bóg nie mógł tak sprawić, a tak mógł jej pokazać? Mógł tak sprawić. Ale czy to była Boża wola na pewno? Czy mamy czy ona i my możemy mieć pewność, że to faktycznie Bóg taki jej odpowiedział? Wielu ludzi w podobny sposób szuka woli Bożej. Modlą się tymi słowy. Panie Boże, jeżeli do trzeciej nie zaciągnie się niebo i nie zacznie lać to znaczy, że Twoją wolą jest, abym zrobił to czy tamto. to, pojechał na ten koncert czy... Jeżeli jutro będzie mgła rano, silna mgła to znaczy, że nie mam tego robić czy mam zrobić tam. Tego typu jakieś takie, żeby zrozumieć, wiedzieć jaka jest Boża Wola. Albo jeżeli pastor zadzwoni do mnie dziś wieczorem, to jutro przyjdę do na nabożeństwo. A jak nie zadzwoni, no to nie przyjdę. Znaczy, że to nie jest Boża wola. Albo jeżeli pastor z tego zboru do mnie zadzwoni, to znaczy, że do tego zboru mam jechać. A jak zadzwoni z tamtego zboru, to znaczy, że do tamtego zboru mam jechać. I co? Czy Pan Bóg nie może sprawić, żeby ten pastor z tamtym zadzwonił? Czy Pan Bóg nie ma takiej mocy, żeby sprawić? Ma taką moc. Więc możemy odkryć wolę Bożą, y, mówiąc Panu Bogu, co ma zrobić, jak ma zrobić, i kiedy ma zrobić. I jeśli Pan Bóg tak zrobi, no to wiemy, jaka jest wola Boża. Tak? A więc y, niektórzy w ten sposób próbują odkryć Boże wolą. I nie, to jest wiele takich, wiecie, radosnych historii. Wielu jest ludzi, którzy powiedzieli, wiesz co, bracie? Tak, właśnie tak, jak mówisz. Tak właśnie się pomodliłem i tak się stało. Że zadzwonił pastor i pojechałem i tak było nabożeństwo i tak byłem błogosławiony. I wiesz co, modliłem się i faktycznie rano taka mgła, że nie było cały tydzień, a tego ranka mówię Ci, taka mgła. I tak zrobiłem i wszystko się fajnie uszło. I wiele takich znajdziemy w historii, takich ludzi, którzy powiedzą nam pewnie, że tak. Że, że, oczywiście Bóg nad wszystkim panuje Bóg jest Panem wszystkiego Żaden wróbel bez Jego wiedzy przez ziemię na ziemi nie spada Więc On nad wszystkim panuje On wszystkim rządzi Więc jest w stanie i w ten sposób do nas mówić I to najlepszy sposób na odkrycie Bożej woli mówią Ale jest wiele smutnych historii Jest wiele historii ludzi Którzy zniszczyli swoje życie Opierając je na tego typu praktykach jest wielu ludzi, którzy podjęli bardzo poważne życiowe decyzje na takiej zasadzie. Kiedyś słyszałem taką historię pewnego brata, który pobożnie przyszedł do pewnego zboru, pomodlił się Panie Boże, Ty wiesz, że ja już tak długo szukam tej żony i tak bardzo chciałbym mieć żonę. Proszę Cię, daj mi żonę. I, i modlę się, żeby ta, która dzisiaj pierwsza koło mnie usiądzie z prawej strony, to będzie przez Ciebie wyznaczona. Się I tak się modlił tak się modlił. Czekał, czekał. Za chwilę patrzy wchodzi jakaś siostra. Przygląda się. Czemu nie? Ale ta minęła, go gdzieś tam siedla z tyłu. No, to nie Boża wola. Młody się sam. Czy nagle czuje, że ktoś usiadł? Pogląda, patrzy. O, spódnica. Jest. Patrzy na nią. Podoba mu się. Jest Naprawdę super. Idę siostro droga Bóg powiedział mi, że będziesz moją żoną. Patrzę do niego. Mówię, to jeszcze Bóg musi powiedzieć mojemu mężowi. No i ja już żona... O. Dobrze, tak to się skończyło, że to gorzej się mu nie dostało. I wiecie, ludzie podejmują nieraz monumentalne decyzje za kogo wyjść za mąż, czy ożenić się, czy coś w tym stylu, na takiej właśnie swojej modlitwie, na takim swoim szczerym wyobrażeniu, że Pan Bóg uczyni to, co oni chcą i, i da im odpowiedź. I tak jak mówię, są historie, które podają no, się świadczyć, że Pan Bóg działa w ten sposób i odpowiada. Ale mówię, jest wiele innych smutnych historii, nie takich wesołych jak ta, które pokazują tragedię życia ludzi. I myślę, że John Wesley jest jednym z takich przykładów, ta jego historia. Oczywiście nie wiem, co by było, gdyby wyszedł za tą pierwszą. Może wcale nie byłoby lepiej. Ale to, co się stało później, wydaje się poddawać wątpliwość tą jego decyzję. Otwórzmy na chwilkę Piątą Księgę Mojżeszową, 18 rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa. 18 rozdział Przeczytajmy od wiersza dziewiątego. Bóg mówi do swojego ludu Gdy tedy wejdziesz do ziemi którą Pan Bóg Twój Ci daje nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów Niech nie znajdzie się u Ciebie taki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 gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwoli. Wiecie, że w Starym Testamencie spotykamy się z wieloma historiami, w których mamy ludzi, którzy są różnymi słowami opisywani. Ludzi, którzy wydawali się znali pewne tajemnice tego świata. Ludzi, którzy potrafili patrzeć w gwiazdy i odczytać historię swoich narodów, czy jakąś historię jakichś ludów. Byli ludzie, którzy potrafili rozsypywać jakieś fusy od herbaty, czy tam kawy, czy jeszcze czego i w nich odczytywać ludzką przyszłość, czy, czy coś wiedzieć o człowieku. Potrafili jakimiś niezwykłymi sposobami znać umysł bogów, jak mówili czy odkryć czyjąś przyszłość, czy przynieść komuś szczęście, czy w jakiś sposób odkryć przed nimi nieznajome innym ludziom tajemnice. I Bóg mówi niech pośród was nikt taki się nie znajdzie. Że wy nie ważcie się odkrywać mojej woli przez jakieś gusła przez jakieś zaklęcia Przez jakieś wywoływanie duchów Przez jakieś czary Przez jakieś yy, Inne sposoby niż Tylko to co ja wam powiem I to co ja wam objawię I Bóg ostrzegał ich Aby się tym nie kalali Gdyż to była przyczyna dla której Bóg wypędził te inne narody przed nimi A im dał tą ziemię I powiedział wy macie być Bez skazy Tutaj ciekawe jest przestudiowanie z tych samych tych słów, jeśli macie tylko możliwość wzięcia sobie słownika oryginalnego hebrajskiego i sprawdzić, co znaczą te słowa. To wam się objawi cała gama tutaj pojęć, jakie tutaj są za tymi słowami. To oznaczają wszelkiego rodzaju formy odkrycia tego, co jest nieznane, jakimikolwiek magicznymi sposobami. I Bóg mówi, tego się Strzeście. Bóg wcale nie mówi, że te rzeczy nie pokażą ludziom Bóg nie mówi, że to jest głupota i że tam za tym nic nie stoi i że ludzie nie poznają przyszłości Bóg wcale tego nie mówi ale Bóg mówi w moim ludzie tego nie ma być Wy się od tego z dala trzymajcie Wy się tego strzeżcie Wy nie w taki sposób macie poznać wolę Bożą Wy nie w taki sposób macie być prowadzeni przeze mnie a więc Bóg swojemu ludowi kategorycznie zakazuje takich praktyk a więc musimy być bardzo ostrożni, aby nie używać jakichś pogańskich środków, aby osiągnąć jakiś święty cel. Niektórzy mówią, tak długo jak jest dobry cel, tak, do, tak długo jak są dobre chęci, jak dobra jest motywacja, to to nie jest tak ważne jakimi środkami się posługujemy, jeśli tylko dążymy do świętego celu. No tak nam się może wydawać, że to nie jest znaczące, ale Pan Bóg wyraźnie nam mówi w swoim słowie, że Jego cele mają być osiągane Jego metodami. I że nie możemy sięgać po jakieś pogańskie cele, po jakieś pogańskie środki, aby nimi próbować dotrzeć do Bożych celów. Wielu ludzi dzisiaj w Kościele mówi, że możemy wprowadzać różne rzeczy, które sprawdzają się w świecie, chociaż o nich Biblia nic nie mówi. I mówią, że one przynoszą efekt one przynoszą rezultaty, więc możemy spokojnie je wprowadzić do Kościoła, bo przecież mamy dobry cel, mamy dobry zamysł w tym, nie chcemy tutaj niczego złego zrobić, nie chcemy tu nikogo skrzywdzić, nie chcemy nikogo zgorszyć, więc dlaczego nie możemy tego czy tamtego zrobić, co świat robi, skoro to przynosi dobre efekty w świecie i to wydaje się przynosić równie dobre efekty w Kościele. Czy rzeczywiście mamy taką wolność, czy rzeczywiście mamy taką swobodę? żeby wprowadzać do Bożego Kościoła to, co nam się podoba i co wydaje się działać, jeśli Bóg wyraźnie nam tego nie powiedział, że tak ma być w Jego Kościele. Czy rzeczywiście możemy być pewni, że to się Bogu podoba i czy w dniu, gdy staniemy przed Nim, nie okaże się, że Bóg nas za to zgromi i odrzuci nas od siebie za nieposłuszeństwo, ale ktoś może powiedzieć, no bracie, chyba posuwasz się za daleko, bo tutaj mówisz o jakichś czarach, o wróżbach, o jakichś guślarzach i czarownikach. A przecież jeśli chodzi o tą historię z Gedeonem, to przecież Bóg odpowiedział Gedeonowi, nieprawdaż? Przecież Bóg zrobił dla Gedeona to, czego on chciał. Przecież tutaj on... on, on, on no, złożył to runo i Bóg no, nie odrzucił go i nie skarcił go, ale dał mu odpowiedź i później faktycznie tak się stało. Chcemy przyjrzeć się dokładnie temu, co tu się wydarzyło. Jak tutaj Bóg odpowiedział Gedeonowi? Po pierwsze, zadajmy sobie pytanie, czy Gedeon kładąc runo szukał woli Bożej. Czy to było celem położenia runa? Czy on nie znał woli Bożej i chciał się dowiedzieć, jaka jest wola Boża? Czy tak było? Nie. On wiedział, jaka jest wola Boża. Bóg mu wyraźnie wcześniej powiedział, że wyda milionitów w jego rękę. A więc Gedeon po pierwsze wcale nie szukał woli Bożej. On wiedział, jaka jest wola Boża. Dokładnie wiedział. Aniu Pański mu powiedział. Anioł Pański już wcześniej uczynił cud, kiedy buchnął ogień ze skały i pożarł tą ofiarę, którą Gedeon złożył. A więc Gedeon wiedział po pierwsze, jaka jest wola Boża. Więc ci, którzy mówią, że przez runo możemy odkryć wolę Bożą, potykają się już o pierwszą tutaj kwestię, że Gedeon w ogóle nie szukał tutaj woli Bożej. Gedeon wiedział, jaka jest wola Boża. Zresztą mówi w wierszu 36. Jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. On już miał obietnicę. Wiedział, że Bóg wybawi Izraela z jego ręką. On po prostu wątpił, czy Bóg dotrzyma tej obietnicy. A więc Gedeon nie szukał tutaj woli Bożej, ale chciał się upewnić, że to, co Bóg mu powiedział, jest wolą Bożą. A więc tu jest zasadnicza różnica między tymi, którzy dzisiaj mówią, że mamy kłaść runo, aby odkryć wolę Bożą, a tym, co Gedeon uczynił, który znał wolę Bożą. Po drugie, jak już zauważyliśmy, Gedeon nie podrzucał monety, która musi spaść albo na orła albo na areszkę. Gedeon nie kierował się jakimiś zjawiskami, które mogły mieć naturalne wyjaśnienie. Ale Gedeon poprosił o cud. Jeśli nie pierwszym razem, chociaż myślę, że pierwsze też było cudem, to z pewnością to, co było drugim razem, już było ewidentnym cudem. A więc jeśli mówimy, że Kładziemy runo, to musimy upewnić się, że szukamy cudu, a nie podrzucamy pieniążek i orzeł to tak, reszka to siak. Że jeśli będzie sumeczko to tak, jeśli będzie deszcz to tak. Jeśli zadzwoni to tak, jeśli nie zadzwoni to tak. To nie jest żadne kładzenie ruda tak naprawdę. Jeśli chcesz być pewny, że to Bóg do Ciebie mówi, to zrób to, co Gedeon zrobił. No wystaw runo i zobacz, czy będzie jednej nocy tak, a drugiej odwrotnie. Wtedy będziesz wiedział, że to Bóg mówi do ciebie, jeśli Bóg zechce do ciebie tak przemówić. Albo się okaże, że w jednej nocy będzie mokre i drugie będzie mokre. I wszystko będzie mokre. Wtedy będziesz wiedział, że, to nie, że nie Bóg do ciebie mówi, tylko to po prostu no, twoje, twoje chcenie, żeby Bóg mówił do ciebie tak, jak ty chcesz, a Bóg wcale nie mówi. Jeśli chcesz być pewny, że to Bóg mówi, to nie, nie rób czegoś takiego, że wiecie, takie na 50% tak, a 50% tak. Nie. Jeśli chcesz być pewien, że to Bóg mówi do Ciebie, to to musi być ewidentne, że to Bóg do Ciebie mówi. Rzuć kij na ziemię niech stanie się wężem. Wtedy będziemy wiedzieć, że to znak jest, że to Pan do Ciebie przemawia. Włóż rękę w swojej zanadrze i wyjmień, niech będzie trendowata. I włóż z powrotem, niech będzie z powrotem normalna. Wtedy będę wiedział, że to Bóg do Ciebie mówi. Albo przynajmniej niech na Twojej wierzbie gruszki wyrosną. Będę wiedział, że to Boża wola jest. No to cud. To, to nie rosną normalnie. Wiesz, ja mówię poważnie. Widzicie, wielu ludzi dzisiaj chodzi wokół, pisze książki, opowiada i ciągle mówią Pan mi powiedział, Pan mi pokazał, Pan to, Pan siam to. I tak, wiecie, mówią, jakby to Pan po prostu do nich ciągle mówił. Jakby oni mieli po prostu bezpośrednią linię z Panem Bogiem i Pan Bóg po prostu wszystko im mówi. Od a, od z. Oni po prostu chodzą jak prowadzenie przez Boga. I inni wierzący słuchają tego i myślą sobie... A ja w ogóle nic takiego w życiu nie słyszałem. Pan Bóg to mnie tak nie mówił do tego brata. Ten codziennie coś z niego Pan powiedział. Pan mu powiedział, żeby zadzwonił do mnie, Pan mu powiedział, żeby nie szedł tutaj do nabożeństwo, Pan mu powiedział, że tam ma pojechać, Pan mu powiedział, że to ma zrobić. No do niektórych to po prostu Pan ciągle mówi. A inni modlą się, szukają tego Pana, mówią, panie, też tak do mnie mów, też tak do mnie mówi, a nic do nich trzeba się nie mówić. Coś tu jest tak. Ktoś tutaj coś przesadza, albo ktoś coś tu kręci, albo Pan Bóg jakiś stronniczy jest. Że do jednych codziennie mówi i spotyka się z nimi przy śniadaniu i oni wszystko wiedzą, co Pan Bóg do nich mówi, a drugim nic nie chce powiedzieć. Chociaż oni go proszą i modlą się, on po prostu nie odpowiada im. Jakiś stronniczy ten Pan Bóg. No cóż, powiemy a popatrz bracie przecież w dziejach apostolskich, apostołowie też nie wiedzieli co mają zrobić i też yy, rzucili losy, pamiętacie? Tam Pan Jezus powiedział, czekajcie, módlcie się, aż na was Duch Święty stąpi". A oni tam czekali, czekali, czekali, czas się im dłużył, wiecie, minęły dni. I, I w końcu czytamy w pierwszym rozdziale dziejów apostolskich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 wstał w trakcie tych, tego ich spotkania jednego i mówi Judasz poszedł swoją drogą zatracenia, a jest napisane i tutaj zacytował dwa fragmenty z psalmów niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej i drugi, a urząd jego niech weźmie inny i mówi musimy wybrać kogoś na miejsce Judasz. Trzeba więc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 i został dołączony do grona jedenastu apostołów. A więc widzimy, że tu apostołowie posłużyli się losami. Nie czekali na jakiś cud, nie mówili, Panie Boże, z nich światło z nieba zaświeci na jednego z nich, coś takiego, nie. Nie oczekiwali jakiegoś wielkiego cudu, a wydali po prostu losy im i jeden z nich został tym losem wyjęty, uznany za jednego z apostołów, Maciej. I tutaj nie ma żadnego komentarza, czy to się Panu Bogu podobało, czy to się nie podobało. Później nigdzie nie czytamy w dziejach apostolskich co było z tym Maciejem. Ani słowy o nim nie ma. Słucho nim zaginą. I do dzisiaj dnia nie ma zgody między biblistami, czy dobrze to było, czy niedobrze było. <śmiech> Jedni mówią, dobrze, wybrali. I Maciej pewnie jest tym dwunastym. I mówią, nie, nie, nie, nie. To Paweł był tym dwunastym, którego Bóg później miał. I ten był tym dwunastym, którego Bóg sam wybrał, a nie ten Maciej, którego oni tymi losami. To błąd był. Oni powinni byli czekać, aż Duch Święty na nich stąpi. Wtedy Duch Święty miał ich prowadzić. I nie ma zgody. Nie wiadomo, czy dobrze, czy niedobrze. Nikt nie wie. A więc czy możemy znowu wziąć ten przykład za yy, coś, w czym, czym mamy się wzorować? Czy my możemy śmiało i z pewnością uznać, że tak, jeśli już nie wiemy, co mamy robić, to pomóżmy, się tak jak apostołowie, dajmy losy i pociągnijmy losy i te. Ciekawe, że nigdzie później nie ma drugi raz takiej praktyki, ani nigdzie w listach apostołskich nie jesteśmy zachęcani do takiego rozpoznawania woli Bożej. Nigdzie nie ma żadnego przykładu ani nauki, ani Pana Jezusa, ani apostołów, żeby w ten sposób. Jeśli faktycznie już nie wiemy, to w ten sposób rozpoznać Bożą wolę. Nigdzie nie znajdujemy takiej wzmianki. Oni to zrobili, ale nie wiemy, z jakim skutkiem, czy było to słuszna decyzja i co dalej. A więc z jednej strony mamy zwolenników, którzy mówią, tak, Kładź runo, zróbmy coś takiego, co nam ewidentnie pokaże czy w lewo, czy w prawo, czy taką, czy siaką decyzję z drugiej strony mamy tych, którzy mówią absolutnie nie nie, nie, nie, nigdy nie, czy nigdy nie tak naprawdę to Gedeon dopuścił się grzechu mówią, on tutaj poszedł za tym właśnie, czego Bóg zabronił i że tutaj Gedeon zamiast szukać, jakoś czekać na ten głos Boży, który wcześniej słyszał teraz posunął się do jakiegoś pogańskiego zwyczaju i tutaj mówią, zobaczcie, Gedeon przecież wychował się w pogańskiej rodzinie. Co prawda byli Żydami, ale jego ojciec był przecież przywódcą tego kultu. To na jego podwórzu stał ten ołtarz Bala i ten, i ten słup Aszery. To przecież on, on miał korzenie pogańskie. I wśród tych pogań to było popularne, takie właśnie rzucanie losów, jakieś takie czary-mary. To było normalne. I najwyraźniej, gdy on tutaj jeszcze nie będąc jakoś znają, nie znając Boga, w takiej swojej nieświadomości pierwszego spotkania z Bogiem y, robił rzeczy, które no, wszyscy my jako chrześcijanie robimy, kiedy nawracamy się nawet. Nawracamy się, chcemy Panu służyć Bogu i nadal wiecie podchodzimy do Boga pod wieloma względami, no tak jak do tej pory podchodziliśmy. Nie rozumiemy, że są pewne święte drogi, którymi Bóg chodzi, ale nasze stare rzeczy jeszcze przenosimy do naszego nowego życia i próbujemy w ten sposób z Panem Bogiem chodzić. A więc mówią, y, Gedeon dokładnie to samo tutaj zrobił. Mówią, on po prostu tutaj posłużył się tym pogańskim wróżbiarstwem, aby odkryć wolę Bożą. I tak naprawdę to, co robił, to był grzechem. Tak jak już wcześniej tutaj widzieliśmy, on wiedział, jaka jest wola Boża, więc powinien był ufać Bogu. Po prostu powinien zaufać Bogu i trzymać się tego, co Bóg powiedział i z wiarą robić to, co Bóg powiedział. Poza tym, mówią, Gedeon kwestionuje tutaj tak naprawdę to, co Bóg powiedział. Zobaczcie, wiersz 36, mówi jeżeli wybawisz, to znaczy co? Bóg powiedział wcześniej go wybawię, tak? Bóg mu obiecał wcześniej, że wybawi. A Gedeon mówi jeżeli wybawisz. Czyli innymi słowy Gedeon mówi, no tak, ja wiem, co ty powiedziałeś, Panie Boże, że ty wybawisz, ale czy na pewno wybawisz? Czyli Gedeon kwestionuje to, co Bóg powiedział i nie jest pewny, czy Bóg dotrzyma swego słowa. Państwo mówią, zobacz, Gedeon nie tylko tutaj Czas, żeby o tym pomyśleć. Tak? on mówi nie tylko, nie to, że tutaj tylko jakiś posługuje się jakimiś takimi niewłaściwymi metodami, ale właśnie poddaje wątpliwość to, co Bóg powiedział. Ktoś napisał w jednym z komentarzy Bóg tak powiedział, ja w to wierzę, Koniec sprawy. No tak, to jest idealnie. Nie? Tak byłoby fajnie. Byśmy tak zawsze tak, do, do podchodzili do sprawy. Byśmy tak wszyscy tak. Pan Bóg powiedział, ja w to wierzę. Koniec sprawy. Ech. Ale czy tak jest? Czy rzeczywiście tak zawsze postępujemy? Czy tak wszystko, co Bóg powiedział, my wierzymy od razu i wszystkiemu ufamy i, i się wszystkiemu podporządkowujemy? No, Gedeon ewidentnie miał wątpliwości. Ewidentnie zmagał się. Ewidentnie powątpiewał w to, co Bóg powiedział. Więcej. Jeśli spojrzymy znowu na dwa miejsca Nowego Testamentu. Już zaraz kończymy. Trzeciego punktu dzisiaj nie będziemy omawiać. Więc tylko ten drugi dokończymy. Jeszcze chwilkę skupmy się. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Pan Jezus mówi do tych, którzy... Przyszli do Niego i żądali znaku, żeby się upewnić. Czy to On jest Chrystusem? Oni przyszli do Niego i mówili, pokaż nam jakiś znak, uczyń coś niezwykłego, żebyśmy wiedzieli, wiedzieli, że, że, że Ty jesteś tym, który twierdzisz, że jesteś. A więc chcieli się upewnić, tak? Że Pan Jezus mówi prawdę. Jest 38. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszu, mówiąc, nauczycielu, nauczycielu, chcemy wi widzieć od Ciebie znak. Chcieli się utalnić, nie, nie tam wierzyć, że jakiś człowiek i teraz nagle się z Jaszem i teraz my mamy wierzyć, że te wszystkie proroctwa do Niego się odnoszą i tak dalej. No, chcieli jakiś znak, mówią. A on odpowiadając, rzekł im pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka. Ciekawe, że Pan Jezus tak ostro im odpowiedział. Wiecie, Pan Jezus uczynił wiele znaków. Pan Jezus uzdrowił wielu chorych i mówił rzeczy, których nikt wcześniej nie mówił przemawiał z mocą, z jaką nikt wcześniej nie przemawiał i żył życiem, jakim nikt nigdy ani wcześniej, ani później nie żył. Ale oni chcieli czegoś więcej. chcieli jakiegoś nadprzyrodzonego znak, który który by odpowiadał ich wyobrażeniu tego, co Bóg powinien uczynić, żeby się upewnić. A Pan Jezus powiedział, jesteście pokoleniem złymi cudzołożeń. Z Jego słów to wynika. A więc tutaj mówi nie, nie